Magazyn radiowy Posiadłość 847 647 4000 Internet posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości Liczba przejęć bankowych na najniższym poziomie od 9 lat. Mamy nowe dowody na to, że nadal jesteśmy na dobrej drodze do wyjścia z kryzysu realnościowego. Najnowszy raport przygotowany przez CoreLogic pokazuje, iż łączna liczba przejęć zrealizowanych w 2015 roku była najniższa od 2006 roku. W latach 2014-2015 liczba przejęć spadła o ponad 20%. Dane liczbowe CoreLogic wskazują, że w 2015 roku prawie połowa wszystkich zrealizowanych przejęć bankowych została przeprowadzona w pięciu Stanach, a mianowicie na Florydzie, w Michigan, Ohio, Teksasie i w Georgii. Nowy film Freddy Mac pomaga konsumentom unikać oszustw hipotecznych. Czy potrafiłbyś rozpoznać oszustwo hipoteczne? Krótki film przygotowany przez Freddie Mac ma nauczyć konsumentów, jak unikać tego rodzaju oszustw poprzez identyfikację kilku sygnałów ostrzegawczych. Ten nowy, animowany film, który stanowi część serii Freddie Mac mającej na celu edukację konsumentów, radzi nabywcom domów, aby po prostu kierowali się zdrowym rozsądkiem. Badania pokazują, że najemcy płacą więcej za ubezpieczenie samochodu. Chociaż zakup domu zajmuje nieco więcej niż 15 minut, to jednak dzięki niemu możesz zaoszczędzić 15% lub więcej na ubezpieczeniu samochodu. Zdaniem Federacji Konsumentów Ameryki ubezpieczyciele samochodowi za identyczną ochronę ubezpieczeniową zwykle naliczają najemcom aż o 112 dolarów rocznie więcej niż właścicielom domów. Wydaje się to być niesprawiedliwe, ale jak twierdzi Federacja, jej tajemniczy klienci odkryli, iż stawki najemców były w niektórych przypadkach aż o 47% wyższe niż stawki oferowane właścicielom domów. Rzecznik Instytutu Informacji Ubezpieczeniowej powiedział Realtor.com, że najemcy są statystycznie bardziej narażeni na wypadki niż właściciele domów. Wspaniały dzień w agrosąsiedztwie. Rosnące zainteresowanie Amerykanów świeżą i lokalnie uprawianą żywnością pomaga napędzać nowy trend realnościowy, jakim są agrosąsiedztwa. Wydaje się, że na każdym kroku pojawiają się społeczności budowane wokół małych gospodarstw rolnych. Ed McMahon, członek zarządu Urban Land Institute w Waszyngtonie, powiedział na kanale ABC News, że: Cytuję, deweloperzy szukają kolejnego trendu, który może ich wyróżnić na tle konkurencji i dać im przewagę na rynku. Koniec cytatu. A kto kupuje domy w agrosąsiedztwach? Jak twierdzi McMahon, często są to nabywcy domów letniskowych, emeryci lub rodziny z małymi dziećmi. Słuchacie radiowego magazynu.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 go? Go? Słuchajcie radiowego magazynu Osiadłość. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia Star Realtors to realnościowa maszyna.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 Zero. Szukasz domu? Nie trać czasu. Wiadomości z rynku nieruchomości. Mniejszy optymizm odnośnie posiadania domu. W styczniu optymizm odnośnie posiadania domu na własność spadł, co spowodowane jest obawami Amerykanów o zamrożenie płac i rosnące ceny domów. Najnowszy, comiesięczny wskaźnik nastrojów dotyczący zakupów domów przygotowany przez Fannie Mae spadł w styczniu o 1,7 w skali dwustopunktowej. Wiceprezes i główny ekonomista Fannie Mae twierdzi, iż przystępność cenowa domów jest ograniczona, ponieważ tempo wzrostu realnych dochodów nie nadąża za wzrostami cen domów, a popyt rośnie szybciej niż podaż. Coraz większe problemy mieszkańców Flint jakby właściciele domów z Flint w stanie Michigan nie mieli jeszcze wystarczająco dużo problemów z powodu skażonej ołowiem wody pitnej, to jeszcze teraz The Wall Street Journal donosi, że może nawet nie będą w stanie sprzedać swoich domów. Sprzedawcy muszą udowodnić, że na ich nieruchomości nie występuje skażenie. W przeciwnym razie kupujący może nie kwalifikować się na kredyt hipoteczny. W międzyczasie burmistrz miasta Flint przedstawił plan mający rozwiązać kryzys wodny. Dyrektor Związku Kredytodawców Hipotecznych Michigan powiedział w The Wall Street Journal, cytuję, nie ma wątpliwości, że będzie to miało wpływ na rynek nieruchomości miasta. Koniec cytatu. Dobra pogoda sprzyjana bywcom domów. W większości kraju początek zimy był łagodny, a w niektórych miejscach wręcz wiosenny. Podobnie wyglądały sprzedaże domów, na co wpływ miała właśnie ciepła aura. Kupujący w Massachusetts wykorzystali sprzyjającą pogodę. Związek Realnościowców Massachusetts donosi, że liczba oczekujących sprzedaży wzrosła w styczniu o 40% w porównaniu do stycznia ubiegłego roku. Zdaniem związku, nawet pomimo silnego wzrostu sprzedaży w tym miesiącu, ceny pozostały przystępne. Słońce sprzyja wnioskodawcom pożyczek hipotecznych. Mówiąc o pogodzie, jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na zatwierdzenie kredytu hipotecznego, złóż wniosek w słoneczny dzień. Rezerwa Federalna z Cleveland porównała statystyki pogodowe pod kątem zatwierdzonych kredytów hipotecznych w okresie 12 lat i okazało się, że więcej wniosków zatwierdzanych jest właśnie tych, które zostały złożone w słoneczne dni. Liczba zatwierdzeń szła w górę o 0,8% przy dobrej pogodzie, a spadała o 1,4% w pochmurne dni.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 domów na północno-zachodniej stronie miasta i na przedmieściach.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 Śnieżyca ochładza rynek realnościowy stolicy. Sprzedaże domów w okolicy Waszyngtonu wzrosły w styczniu, a liczba dni, przez jaką dom pozostawał na rynku, była mniejsza niż rok wcześniej. Jednak według Real Estate Business Intelligence liczba umów podpisanych przez kupujących spadła w styczniu po raz pierwszy od 15 miesięcy, a liczba nowych ofert sprzedaży spadła po raz pierwszy od 14 miesięcy. Wszystko to z powodu tego, co mieszkańcy regionu środkowoatlantyckiego nazwali Snow Zylą. To niemal rekordowa śnieżyca, która w trzeci weekend stycznia przyniosła dwie stopy śniegu. Pewien lokalny pośrednik opowiedział The Washington Post o tym, jak poszedł pokazać dom klientom we wtorek po burzy śnieżnej i cytuję Musieliśmy zabrać ze sobą łopaty. Koniec cytatu. Kryzys przystępności cenowej na rynku wynajmów w Charlotte. Czynsze w Charlotte w Karolinie Północnej ograniczają możliwości potencjalnych początkujących nabywców domów. Członek Związku Doradców Nieruchomości Karoliny Północnej powiedział stacji WCNC, że teraz jest właśnie czas, aby wydostać się z kręgu wynajmu i kupić dom, ponieważ oprocentowanie kredytów hipotecznych jest na tak niskim poziomie. Nieznaczne zaostrzenie wymogów kredytów hipotecznych w miesiącu styczniu. Z nowych danych Związku Bankowców Hipotecznych wynika, iż w styczniu zaostrzono nieco wymogi kredytów hipotecznych. Wskaźnik dostępności kredytów w Związku Bankowców Hipotecznych spadł o 40%, co świadczy o zaostrzeniu kryteriów kredytowych. Wiceprezes Związku Bankowców do spraw Badań i Ekonomii twierdzi, iż styczniowy spadek dostępności kredytów hipotecznych był napędzany przez spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca pewnych tradycyjnych ofert oraz ofert pożyczek zabezpieczonych przez FHA. Zdaniem prezesa spadki te zostały częściowo skompensowane przez rozluźnienie wymogów kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu i programów pożyczkowych typu Jumbo. Złagodzenie apokalipsy domów Zambi. W całej Ameryce spada ostatnio liczba domów Zambi, czyli nieruchomości od dłuższego czasu niezamieszkałych. Mówi się o nich również domy duchów lub domy zabite deskami. Jednak według Realtor.com ich liczba spada, a wiceprezes Realtor Truck mówi, że to wyraźny znak, iż jesteśmy na drodze do ożywienia rynku realnościowego. Niestety nie wszędzie. Brykające się z problemami miasto Flint w stanie Michigan ma najwyższy wskaźnik nieruchomości zombie w kraju, na poziomie 7,5%. I choć puste domy są często przejmowane przez banki, niekiedy są one po prostu nieruchomościami wypoczynkowymi lub inwestycyjnymi, których właściciel mieszka gdzie indziej. Rynek nieruchomości pełen jest pułapek, w które można łatwo wpaść decydując się na zakup domu. Gdzie szukać własnych czterech kątów?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 Budynki, domy, kondominia. Star Altors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Park Ridge. Uwaga, łowcy okazji. Nowo zgłoszone do sprzedaży duże jednosypialniowe kondominium w dystrykcie szkolnym Main South. Drugie piętro. Boczna, spokojna ulica. Pieszy dystans do sklepów, restauracji i komunikacji miejskiej. Cena wywoławcza to jedyne 90 tysięcy. Nie czekaj. Dzwonisz dzisiaj.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 W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do klauzingu. Tom Dudziński. 847 647 4000. 847 647 4000. Posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości Finanse powstrzymują potencjalnych nabywców przed wejściem na rynek. Dlaczego więcej osób nie kupuje domów? Nowe badanie przeprowadzone przez bankrate.com oferuje pewien odkrywczy pogląd na te kwestie. Badanie wykazało, że 45% tych, którzy nie są właścicielami domów twierdzi, iż przed zakupem domu powstrzymuje ich sytuacja finansowa. Prawie 3 na 10 badanych uważa, że po prostu nie mogą zaoszczędzić na wkład własny, a 16% przyznaje, że ich historia kredytowa jest tak zła, że nie będą kwalifikować się na kredyt hipoteczny. Jednak innym odkryciem wynikającym z badania Bankrate.com jest to, że 1 trzecia respondentów, w tym prawie połowa mileniowców, mówi, że nie są właścicielami domu, bo po prostu nie są na to jeszcze gotowi. Wartości wycen domów pozostają niższe niż oczekiwania. Czy nie zgadzałeś się w grudniu z wyceną swojego domu? Uważałeś, że jest zbyt niska? Nie jesteś sam. Zdaniem Quick and Loans, co miesięczny wskaźnik postrzegania cen domów, tak zwany Home Price Perception Index, który mierzy oczekiwania właścicieli domów odnośnie tego, ile wart jest ich dom, wykazał, że 11 miesiąc z rzędu oczekiwania te są wyższe niż to, co mówią rzeczoznawcy. Główny ekonomista Quick and Loans uważa, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy luka ta stopniowo się zawężała. Czy rząd może wykorzystać Twój inteligentny dom, aby Cię szpiegować? Inteligentny dom jest przyszłością. Urządzenia domowe korzystające z sieci internetowej zmienią nasz sposób interakcji z naszymi domami i dobytkiem. Ale inteligentny dom może również umożliwić inwigilację rządową. Przynajmniej tak stwierdził dyrektor jednej z komórek wywiadowczych w oświadczeniu dla Senatu Stanów Zjednoczonych. Jak powiedział... Społeczność wywiadowcza planuje wykorzystać inteligentne urządzenia gospodarstw domowych w celu uzupełnienia swoich ogólnych możliwości inwigilacji. Istnieją szanse, że rząd nie będzie zainteresowany użyciem inteligentnego domu przeciwko Tobie, jeśli nie jesteś podejrzany o bycie terrorystą. Ale jeśli jesteś, to jego zdaniem rząd wykorzysta Twoją inteligentną nieruchomość do identyfikacji, inwigilacji, monitorowania, śledzenia lokalizacji i do rekrutacji.